Serwis Infra poleca najbardziej zagadkowo czaszkę. Witam serdecznie, Mikołaj Jastrzębski wydawnictwo Cień Kształtu. Jestem wydawcą książki Lloyta Pai pod tytułem Najbardziej Zagadkowa Czaszka. Książka ta od kilku lat znana była wśród internautów jako Star Child School, czy też jako Czaszka Gwiezdnego Dziecka. Jednakże... Właśnie teraz na polskim rynku pierwszy raz pojawiło się pełne tłumaczenie tej książki, także każdy może przeanalizować ten przypadek samemu i poczytać więcej informacji na temat Gwiednego dziecka. Jak Lloyd Pye nazywa to dziwne znalezisko? Czym jest czaszka, o której traktuje ta książka? Sama czaszka została znaleziona w Meksyku w 1930 roku w chodniku zapomnianej kopalni i bez wątpienia jest tworem organicznym. Nie ma już teraz wątpliwości co do tego, że czaszka ta rosła w jakiejś istocie, jednakże ilość anomalii, która występuje w tej czaszce, no, wprawia w, w osłupienie naukowców na całym świecie. Ponieważ różni się od standardowej ludzkiej czaszki w 46 punktach o 10 odchyleń standardowych. Mówiąc prościej, statystycznie wśród ostatnich 10 miliardów czaszek, które zostały znalezione na naszej planecie, nie było ani jednej, która byłaby choć trochę do tej podobna. Mówiąc o czaszce, pada mnóstwo pytań. Jednym z nich jest to twierdzenie, że w czaszce tej mamy do czynienia ze zwyczajną genetyczną deformacją. I w ten sposób próbuje się najczęściej wyjaśnić to, na czym polega zagadka tej czaszki. Lloyd Pye nie zgadza się do końca z tą hipotezą i dlatego też poddał badaniom czaszkę u najlepszych specjalistów na świecie, u najlepszych patologów, u chirurgów twarzoczaszkowych. Większość naukowców była zupełnie, zupełnie zdziwiona rezultatami badań. Oprócz tego, że czaszka jest dużo lżejsza od zwykłej ludzkiej czaszki i oprócz tego, że ma zupełnie inny przyczep do kręgosłupa, co sprawia, że istota, która nosiła tę czaszkę w sobie, ruszała głową w zupełnie inny sposób. Czaszka ta ma też zupełnie inne oczodoły. Lloyd Pye zastanawia się na kartach książki, w jaki sposób istota ta mogła widzieć, a także jak mogła wyglądać. Aby odpowiedzieć na to pytanie, Lloyd Pye zasięgnął pomocy również rysowników sądowych, którzy na bazie kości mieli przygotować portret, tego, jak taka istota mogła wyglądać. Niesamowite jest też to, że istota, która nosiła w sobie tę czaszkę, miała zupełnie inną konstrukcję mózgu, a także dużo większą pojemność mózgo-czaszki. Są to fakty, z którymi nie da się dyskutować. Oczywiście, możliwe jest, że mamy do czynienia z pojedynczą anomalią genetyczną, czy też mutacją. Jednakże sytuacja, w której mielibyśmy do czynienia z 46 najrzetszymi na świecie mutacjami naraz, no przekracza trochę ludzkie pojęcie. Nie mówiąc już o tym, że w samej czaszce są też elementy, które nie wystąpiły nigdy w żadnej ludzkiej czaszce. Takie jak niesamowicie duże stężenie aluminium, czy zupełnie inne stężenie kolagenu. Również same zęby tej istoty dają bardzo dużo do myślenia. Głównymi badaniami, które przeprowadzono nad czaszką, były z początku badania rentgenowskie. Badania te wykazały bardzo dużo anomalii, jak choćby to, że istota tak kompletnie nie miała zatok czołowy. Dziś przyjmuje się, że praktycznie niemożliwe jest życie bez zatok czołowych. Czasami rodzą się ludzie z różnego typu deformacjami, jednak, jednakże nawet w przypadku progerii, czyli już bardzo, bardzo zaawansowanej deformacji, ludzie mają zatoki czołowe. Podjęto również badania DNA, aby ustalić, kim był ojciec tej istoty, kim była matka tej istoty, i do jakiego gatunku należeli. Badania te zakończyły się dopiero w 2010 roku, a więc są dość aktualne. No i podczas badań okazało się, że o ile matka tej istoty należała do jednej z haplogrup Indian, żyjących na tamtym okresie, o tyle ojciec należy do gatunku zupełnie nieznanego. No i jest to wstrząsająca informacja dla świata nauki, wstrząs wstrząsająca informacja, jeśli chodzi o badanie zjawisk niewyjaśnionych, ponieważ warto tutaj zaznaczyć, że na co dzień, jeśli chodzi o zjawiska niewyjaśnione, najczęściej mamy do czynienia z jakimiś zdjęciami, z jakimiś nagraniami wideo, z filmami na YouTubie, które no nie zawsze są wiarygodne, albo z relacjami świadków. Tutaj, pierwszy raz w historii, mamy do czynienia z kością, i to do tego z czaszką. Może ona nam powiedzieć niesamowicie dużo, zarówno jeśli chodzi o wygląd takich istot, jak i o budowę ich mózgu, jak i o budowę ich niektórych organów, takich jak oczy. Niesamowite jest też to, że w zębodołach tej czaszki występowały zalążki nowych zębów, mimo tego, że korzenie starych nie miały jeszcze resorpcji, czyli nie szykowały się do wypadnięcia. Do czego mogły służyć te nowe zęby? Po co istota ta miałaby mieć kilka kompletów zębów? Lloyd Pfeiff w książce próbuje odpowiedzieć między innymi na takie pytania. Co ciekawe, istota ta nie miała na przykład wału nadoczodołowego i miała bardzo płytkie oczodoły. Wskazuje to na to, że musiałaby mieć albo bardzo wyłupiaste oczy, albo zupełnie inną budowę oczu. Jak mogły wyglądać takie oczy? Dlaczego nerwy wzrokowe były poprowadzone zupełnie inaczej? Koniec końców, dlaczego czaszka jest tak niesamowicie symetryczna? Jeśli mamy do czynienia z deformacją, taką jak wodogłowie czy frogeria, czaszki osób z takimi deformacjami są zupełnie nierównomierne. Tutaj mamy do czynienia z zupełnie jedno, jednolitą kością. Także coś takiego nie występuje przy standardowych deformacjach, które wskazują na jakąś szkaradność, które są czymś niepożądanym. Tutaj każda z tych powiedzmy deformacji wygląda na coś, co miało um pomóc takiej istocie w życiu. Jednakże, czy żyło takich istot więcej? no Tego na razie nie wiadomo. W książce Loida Pye pod tytułem Najbardziej zagadkowa czaszka oprócz wyników samych badań można znaleźć rzecz dużo, dużo ciekawszą, a więc różne przygody, które dotyczyły samej czaszki, które dotyczyły jej badań. Są opisane reakcje naukowców, z których niektórzy w ogóle odmawiali badania czaszki, trafiając na coś tak zupełnie niezwykłego. Wielu renomowanych naukowców podjęło się badania tej czaszki. Niektórzy twierdzili, że czegoś takiego nie widzieli w ciągu 40-letniej swojej kariery no i byli zachwyceni ilością anomalii, które tutaj można zauważyć. Lloyd Pye opisał całą historię badania czaszki, swój, Lęk przed facetami w czerni, różne hipotezy, różne rzeczy, które mu się przytrafiały. No i opisał to bardzo barwnie, wciągająco, ciekawie, także książkę czyta się zupełnie lekko. Nie jest to raport z badań, jest to raczej historia, wręcz zapiski trochę pamiętnikarskie, lojda. Niemniej z dużym humorem i dowcipem. Lloyd Pye dwa lata temu był już w Polsce. Być może uda się go zaprosić ponownie, ponieważ badania czaszki wciąż trwają. Jednakże w tej książce Lloyd Pye zawarł takie gro podstawowych badań, no, które dają dość duży zasób argumentów we wszelkich rozmowach na temat UFO, czy też hipotetycznych istot pozaziemskich. Lloyd Pye nie twierdzi, że czaszka ta należy do istoty pozaziemskiej, czy do jakiejś hybrydy, Jednakże rozważę również taką hipotezę wśród wielu, wielu hipotez rozważanych przez niego na kartach książki. W książce zawarto też 140 fotografii przedstawiających czaszkę w różnych momentach badania, również wykresy, m.in. ilustrujące niesamowity wielki poziom aluminium w czaszce, który nie zdarza się w naturze. Część ilustracji jest kolorowa, tak żeby czytelnicy mogli na własne oczy zobaczyć, na czym polegała dziwność tej czaszki, a także na czym polegała dziwność budowy, kości wewnętrznych czaszki, czy też jak był ułożony jej mózg, albo jak mogła wyglądać taka istota. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę miłej lektury. Mikołaj Jastrzemski. Więcej informacji o książce Loidopai Najbardziej Zagadkowa Czaszka znajdziecie państwo na stronie głównej serwisu Infra www.infra.org.pl.